Kart historii UFO i astronauci Od początku ery lotów kosmicznych pojawiało się pytanie o to, czy astronauci odnaleźli w przestrzeni kosmicznej dowody na obecność UFO oraz istot pozaziemskich. Wielu z nich dokonało mniej lub bardziej zagadkowych obserwacji. Część z nich, tak jak Mitchell czy Cooper, zapewniała, że rządy i agencje kosmiczne skrywają prawdę na temat tego, co tak naprawdę czai się w kosmosie. Obserwacje UFO, których dokonywali astronauci, należą do tych o najwyższym stopniu wiarygodności. Stąd też nie dziwi, że historie te cieszą się z jednej strony tak wielkim zainteresowaniem, a z drugiej budzą tak wiele kontrowersji. Ostatnio najwięcej uwagi skupia na sobie Edgar Mitchell, szósta osoba, która postawiła nogę na srebrnym globie. Choć ten emerytowany pilot Apollo 14 przyznaje, że osobiście nie widział UFO, stał się ulubieńcem amerykańskiego środowiska ufologicznego wskutek swych opinii, według których temat UFO i przybyszów z obcych planet jest skrzętnie skrywany przez rządy i agencje kosmiczne. Dobiegający osiemdziesiątki Mitchell przyznaje, że dzięki uprzywilejowanej pozycji zawodowej był w stanie dowiedzieć się wielu rzeczy, które mogą wydawać się wątkami wyjętymi ze scenariusza filmu science fiction. Informacje pochodzić miały z wielu źródeł, w tym od informatorów z wysokiego szczebla administracji. Mitchell twierdzi, że dowody na to, że nasza planeta została odwiedzona przez obce istoty, są objęte tajemnicą, podobnie jak szczegóły dotyczące obcej technologii i zamiarów jej dysponentów. Mitchell zyskał również sporą popularność pojawiając się w mediach i na konferencjach ufologicznych podczas których apeluje o ujawnienie prawdy o UFO. Podczas gdy motywy działania Michela pozostają niejawne, NASA zaprzecza, aby ukrywane były jakiekolwiek informacje na temat życia pozaziemskiego. Nie bez znaczenia wydaje się być jednak fakt, że Mitchell interesuje się szeroko pojętymi zjawiskami paranormalnymi, jak i fakt, że dorastał w Roswell. Centrum amerykańskiej UFO tajemnicy. Poprzednikiem Michela, który tak jak on twierdził, że rząd amerykański ukrywa informacje o UFO, był zmarły w 2004 roku Gordon Cooper, który w przeciwieństwie do Michela widział UFO podczas lotu samolotem w Niemczech w latach 50. Uważam, że pojazdy pozaziemskie pochodzące z innych planet odwiedzają Ziemię, ale większość astronautów nie chce mówić o UFO stwierdził na forum ONZ. Jednakże jedna z najlepiej udokumentowanych obserwacji, której dokonali astronauci, miała miejsce w 1965 roku podczas misji Gemini 4. 35-letni James McDewitt ujrzeć miał srebrzysty cylindryczny obiekt z wypustkiem przypominającym antenę, który znajdować się mógł w odległości określonej początkowo jako kilka mil. Ponieważ statek kosmiczny znalazł się na kursie kolizyjnym z obiektem Astronauta przygotowywał się do zapobieżenia niebezpiecznej sytuacji. Drugi z astronautów, Ed White, spał. Według oficjalnych informacji tajemniczym obiektem miał być satelita Pegasus-2. Jednakże według innych wersji znajdował się on zbyt daleko, aby MacDewitt mógł go dostrzec. Sam McDewitt miał trudności z określeniem obiektu, jego rozmiaru oraz dystansu dzielącego go od Gemini 7. Inna teoria mówiła, że McDewitt, który dodatkowo wykonał zdjęcie obiektu, źle zidentyfikował fragment rakiety Titan 2 lub odbicie świetlne. On sam jednak zaprzeczał, choć nie stawał się przywiązywać wielkiej wagi do swojej obserwacji. Co ciekawe, większość klasycznych relacji o UFO na orbicie pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku. Kolejne, niecodzienne starzenie miało miejsce na pokładzie statku Gemini 7 w grudniu 1965 roku. Astronauci James Lovell i Frank Borman zauważyli dziwny obiekt. Kontrola lotów poinformowała ich, że to najprawdopodobniej fragment rakiety, Jednakże według Bormana ten był widoczny gdzie indziej. Rok później dwaj astronauci, John Young i Mike Collins, zaobserwować mieli dwa czerwone świetlne punkty, które potem niespodziewanie zniknęły. Oficjalne wyjaśnienie stwierdzało, że w grę wchodziła obserwacja elementów rakiety Saturn. O obserwacjach UFO w kosmosie donosili także radzieccy astronauci. Jednym z nich był Władimir Kowalionok który swojej obserwacji dokonał w 1981 roku. 5 maja zauważył on przez bulaj stacji Salut niezidentyfikowany elipsoidalny obiekt, a następnie serię dwóch eksplozji, w wyniku której pojawiły się dwa złotawe kuliste obiekty, które jakiś czas potem stracił z oczu. Nie są to oczywiście jedyne relacje, jakie napływały od zdumionych astronautów. Istnieją również takie, które mają bardziej fantastyczny charakter, Jednakże w ich przypadku istnieją pewne podejrzenia lub brak na niedowodów. Jednym z przypadków może być opowieść astronauty Wiktora Afanasiewa, który miał być świadkiem obserwacji wielkiego metalicznego obiektu z widocznymi oknami, który udało się sfotografować. Obiekt po jakimś czasie zniknął, zaś dokumentacja obserwacji, w tym zdjęcia i rozmowa astronautów z kontrolą naziemną, nigdy nie ujrzały światła dziennego. Do innych twierdzeń sensacyjnej natury, Zaliczyć możemy historie przekazywane przez Marinę Popowicz, wojskową i ufolożkę, a prywatnie małżonkę astronauty Pawła Popowicza. Oprócz relacji o latających spotkach, których szczątki Sowieci trzymają w tajemnicy, mówiła ona również o enigmatycznym końcu sondy Phobos 2, która przed utratą połączenia z Ziemią wykonać miała zdjęcie niezidentyfikowanego obiektu na powierzchni Marsa. Jeszcze inne spekulacje odnoszą się do obserwacji, których dokonać mieli pierwsi ludzie na Księżycu, w tym bezpośrednio na Srebrnym Globie. Buzz Aldrin, który wielokrotnie przytaczał opowieść także w programach poświęconych UFO, całkiem niedawno stwierdził jednak, że światło, które obserwował wraz z innymi z pokładu Apollo 11, było najpewniej elementem panelu oderwanym od rakiety. Z racji tak dużych zmian w opiniach astronautów, trudno ustalić, co tak naprawdę widzieli, i jak oficjalnie zapatrują się na sprawę. W przypadku co najmniej części relacji dotyczących obserwacji astronautów w grę wchodzić mogą rzeczywiście błędy samych obserwatorów, przy czym warunki panujące w kosmosie nie pomagały im w obserwacji i nieraz stanowiły główny problem w ocenie wielkości obiektu czy dzielącej go od nich odległości. Analiza tych obserwacji wymaga zatem oddzielnego potraktowania każdego z przypadków, co może nastręczać wielu trudności. Jednakże pamiętać musimy, że relacje astronautów to jednak materiały niezwykle wiarygodne, które wraz z niejasną postawą NASA w wielu kwestiach wskazują nam, że rzeczywiście coś jest w tym przypadku na rzeczy. Opracowanie Grupa Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios